Ojcze nasz, któryś z w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak Niebie niebywałe tak na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, nie opuść nas <kluzł> nasze winy, grzechu, i nie pozwól opuścić nas i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Maria Okurla rodzin. Sami. Ojca i Syna Jucha Świętnego. Tak, takie mam odczucie, że być może jak wizerunkowo to moja familia słabo wypadła. Taki, wyszedłem na surowego, wymagającego księdza. Natomiast ja można zapytać księży, można księży moich przyjaciół z o to jak jestem, jak oni nie znają w jakiej stronie, wtedy się okaże, że tak naprawdę jest jeszcze gorzej ale spróbuję niezdarnie ocieplenia wizerunku na podążek i taki, taki sykarowy kawał w którym występują aktorzy też naszych życiowych ról być może dobrze będzie jeśli są na sali teściowe żeby nie słuchały tego dawa jest obiad niedzielny i właśnie teściowa wyszła po przyprawy ale zięć patrząc na swój kotlet, zaczyna nabierać podejrzeń odkroił kawałek i rzucił kotu, kot posmakował i zdrękwiał więc ten zrobił wielkie oczy i pomyślał chciał mnie otruć, szybko biegnie do kuchni bierze patelnię, kilka ciosów po chwili teściowa leży przykoli żona co zrobiłeś? Ten potwór chciał mnie otruć. Na co podrywa się z podłogi kot i krzyczy, nareszcie. <grywa> Słuchajcie, zaczęliśmy po amerykańsku, ale więcej y, Amerykanizmów nie będzie, z wyjątkiem może 12 kroków. Bo oprócz seru w plasterkach i głupich seriali, okazuje się, że stany zjednoczone dały światu mm, Kawałek y, dobrej ewangelicznej mądrości w takim y, fajnym opakowaniu 12 kroków. I chociaż pracuję z grupami 12-krokowymi od niedawna, to myślę, że kroki znam dłużej niż większość z Was. W zasadzie to przed wierzmowaniem, kiedy powtarzałem sobie katechizm, to był ten czas, kiedy y, poznałem kroki. Moi rodzice y, pracowali, pracują na krokach i też y, sporo jako tacy pomocnicy księdza Dariusza Kwiatkowskiego w Wichęskim Centrum Pomocy Rodzinie, jako tacy też terapeuci pierwszego kontaktu. Stąd to znam. I od początku y, bardzo podobało mi się duchowość kroków, to piękne powiązanie głęboko chrześcijańskie pracy nad sobą tego wkładu ludzkiego y, z łaską Bożą. Ta trudno osiągalna równowaga Wydaje się, że tam jest wskazana, tam jest właśnie to, ten ideał jest pokazany. Bazujemy na zdaniu się na Boga, a z drugiej strony bardzo konkretne podejmujemy właśnie kroki, aby swoje życie poprawić, aby swoje życie uzdrowić. Zanim powiem właściwą konferencję, to co chciałem powiedzieć, chciałem jeszcze dokończyć temat łez. Wydaje mi się, że kilka rzeczy w homilii nie wybrzmiało jeszcze. Nie każde łzy przelane nad sobą będą tymi łzami skruchy. O te łzy trzeba się modlić. To jest dar Ducha Świętego, to jest charyzma. Jest to najbardziej, można powiedzieć, katolicki z charyzmatów. Też najwyżej jakby przez wszystkich pisarzy, duchowych, przez ojców postawionych. I w tych łzach jest element zadośćuczynienia za grzechy. Czegoś, o czym my łatwo zapominamy. Jest taka... Takie myślenie, że często ja się z tym spotykam w świadectwach ludzi związanych jakoś z kościołem, szczególnie z nowymi ruchami w kościele. Bóg zły i surowy, którego ja znałem, którego się bałem. I dobry Bóg, który właśnie w końcu mi się objawił i przyszedłem do kościoła, teraz już właśnie przeżywam to Boże Miłosierdzie i tak dalej. To nie jest do końca tak, że to pierwsze jest tak do wyrzucenia i do skreślenia. Każdego z nas od początku katefizowano, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobry, że Bóg jest ojcem. Skąd to takie traumatyczne przekonanie, że Bóg nas potępi? Z grzechu. Z grzechu. To też nie było tak, że oprócz może jakichś wybitnych nadużyć, że ktoś miał faktycznie jakąś taką surową siostrę zakonną, która wyglądała jakby należała do zakonu SS, tak i pokazywała Pana Boga jako właśnie takiego wielkiego, wszechświatowego Führera, poza takimi ekstremalnymi sytuacjami, najczęściej mieliśmy normalnych katechetów, którzy mówili o tym, że Bóg jest, owszem, jest semią sprawiedliwym, ale jest też ojcem. Natomiast istnieje pewne ryzyko, że my teraz będziemy przeakcentowywać to miłosierdzie Boże, przeakcentowywać ojcostwo Boga i co? I nigdy się z Nim nie spotkamy, bo na poważnie nie potraktujemy naszych grzechów. I właśnie we łzach przylanych nad naszymi grzechami jest element zadośćuczynienia za, za popełniane zło. O tym się też teraz nie mówi. Nie mówi się o odpustach, o tym, że Pan Bóg odpuszcza grzechy. Owszem, ale jest jeszcze sprawiedliwość, której musi stać się całość. I teraz nie ma co przeżywać post factum nieszczęść, które mnie spotkały, jako kary, jaką Bóg na mnie nałożył. Bóg taki, takiego zadośćuczynienia nie chce. Ale on chce, żebyśmy świadomie przeżyli żal, przeżyli ból z powodu naszych grzechów. I różne nasze cierpienia, nasze trudności, na przykład te łzy, wylane nad swoim życiem, ofiarowali mu jako właśnie za dosyć, nie, nie, za to, cośmy niedobrego w życiu zrobili. Jest to niepopularne, co mówię, jest to trudne, ale tak, to jest wiara katolicka. Ta wiara, która daje zbawienie. Ona jedna. I dopiero człowiek, który idzie z tym całym bagażem grzechu, który wie, co nabroił, ma szansę na pojednanie z Bogiem. Gdyby syn marmotrawny nie stawiał tak trudno tych kroków, nie wiedział, co, co on w zasadzie idzie powiedzieć ojcu, tak? gdyby nie miał jakiegoś wyobrażenia o swoim grzechu, o swoim bólu, to nie mógłby się zadziwić, zachwycić tym, że ojciec go przyjmuje z wielką łaską, z wielkim miłosierdziem. To miłosierdzie będzie tym większe, im większe będzie doświadczenie naszej takiej odchłani, naszej nędzy i też im większa będzie nasza ufność. Dlatego nie musimy się bać, jeśli odkrywamy kolejne pokłady naszych przemów, Bo Bóg jest nie tylko sędzią, ale również przede wszystkim zbawicielem. Ale też tego Boga, który nas osądza, nie odrzucajmy. Bo inaczej nigdy się nie spotkamy z miłosierdziem. Tylko będziemy mieć Pana sama skotkę, który po prostu przytula. Z takim słodkim pocieszeniem, a tak naprawdę nie, nie zbawia, nie ratuje nas. Jak osiągnąć łzy? Łzysk kruch. W ogóle, wiecie, recepta, którą dają ojcowie, tą receptę na przykład prezentuje w znakomitej książce y, Mnich Benedyktyński, ojciec Gabriel Gunsch, ta recepta jest banalnie prosta. To jest to, co robił, co robił celnik dzisiejszej Ewangelii. Gest. Bił się w piersi. Faryzeusz stoi. Celnik bije się w piersi klęczenie na modlitwie, leżenie krzyżem, padanie na twarz, oczywiście nie na środku katedry w Lublinie, ale w swojej izbie, tak, to wszystko ma wielką moc w nakłanianiu naszej duszy do skruchy. Bo wola jest tutaj najistotniejsza. Nie od razu pójdą za nie nasze uczucia, nie od razu pójdzie cała nasza duchowość, cała ta maszyneria, która w nas jest. My już wiemy, my, którzy uczestniczymy w zycharze, czy w krokach. to jest, są skomplikowane rzeczy, tak? Byłem też na ten temat wykład, różne te role, to jest, to jest bardzo skomplikowane. Ale przez proste gesty ciała, one są proste, one są pokorne, możemy stopniowo się nakłaniać, skłaniać do, do skruchy. Bardzo ważne, dniane na naczynia, nasze ciało, nasze postawy na modlitwie, to wszystko jest ważne. Łatwo to ważyć. W takim duchu właśnie pobłażania sobie. Życie jest dla mnie trudne. Ludzie mnie skrzywdzili, Będę się litował nad sobą. Pomodlę się na siedząco. Będzie mi właśnie chociaż tyle leżej. To jest wielka złuda diabła. My tracimy na takiej litości nad sobą. Bądźmy, miejmy litość nad sobą wtedy, kiedy trzeba. Miłosierdzie musi być mądre. Nic tak nie psuje dziecka, jak głupia miłość i głupie miłosierdzie. Bóg chce dla nas mądrego, zdrowego miłosierdzia. To bicie się w piersi jest takie właśnie, jest tutaj ważne. I to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, we właściwej konferencji, to jest pewne niebezpieczeństwa, które zagrażają, według mnie, w mojej ocenie, osobom, które się zajmują krokami, bądź też sycharem, bądź też innymi aktywnościami w kościele dzisiaj. Chcę powiedzieć o rzeczach, o których się mówi rzadko o niebezpieczeństwach, na które się rzadko zwraca uwaga, które gdzieś tak... Gdybyśmy się wczytali, to, co mówią mi sobie pustyni, co mówią mi sobie kościoła, mistrzowie duchowi, to zawsze powracał mi Pewne elementy, które my, katolicy XXI wieku, którzy wiemy już wszystko, byśmy to łatwo łatwo odrzucili. Często wchodząc na drogę, na przykład u kroków, ja też jestem już pasterzem, anonimowych alkoholików w tej parafii, w której jestem. Często taki człowiek, który najpierw mówi o Bogu, że to jest ta istota wyższa, tak jakkolwiek ją pojmuje, często yy, taki człowiek w ogóle zaczyna życie duchowe. I bardzo dobrze, że zaczyna życie duchowe. I często my myślimy, że jakśmy zaczęli życie duchowe, tośmy złapali Pana Boga za nogi. Bo jesteśmy uczeni powszechnie przez media, też niestety, przez niektórych księży. Że w zasadzie to zbawienie jest sprawą błachą, bo wszyscy się zbawią. Jakoś tam, to miłosierdzie Boże, każdy pójdzie do nieba. Aha, już jeśli ja chodzę na cycha, na kroki, no, skoro wszyscy się zbawią. Jeśli tam ludzie, którzy nic o Chrystusie nie słyszeli, to ja no przecież. Objawienie miłosierdzia Bożego dziennicza świętej siostry Faustyny, włosy mi dęba stanęły. Faustyna pisze o tym, jak spotkała siostry zakonne w piekle, które tam są za to, że złamały milczenie. Gadały sobie. No. Może nie będę tego drążył, bo dla mnie to też jest temat niewygodny. <grywa> Notabene dzisiaj jest z innej Faustyny, Faustyny Żmianiki, która miała przeprawy ze swoim aniołym stróżem i z diabłem. Ale o diable też jeszcze będzie. Natomiast coś z tego, słuchajcie, jest. My zaczynamy życie duchowe, jego celem jest zbawienie duszy. Wyliczmy, po co nie jesteśmy na sycharze i po co nie jesteśmy na krokach. Chodzi o cel główny, nie o cele poboczne. Na pewno nie chodzi o mój dobrostan. Jak przyjechałem na rekolekcje i wchodzę na syfery i na kroki, żeby osiągnąć dobrostan, to co dziś protestanci ciągle mają przed oczami. Tylko Bóg błogosławi, tylko firma rozwija się, ma coraz więcej przedstawicieli, zarabia dużo pieniędzy. Takie testamentalne myślenie, nie? Bóg kogoś kocha, to mnoży mu owce. Nie kocha kogoś, na owce spada zaraza. My często gdzieś to podświadomie właśnie tak, nie? Nasz dobrostan, Pan Bóg będzie nam błogosławił, będziemy właśnie szczęśliwi tu na ziemi. Nie chodzi też o nasze zadowolenie. Nie po to chodzę na 12 kroków, na sychar, żeby zdobyć właśnie taki tydlom duchowy, że oto teraz wiem już wszystko i mam prawo w świątyni modlić się jak ten faryzeusz i nikt nie ma prawa przeszkadzać mi w moim zadowoleniu. Nie chodzi też, to jest trudne, o doświadczenie Boga. Ja wiem, że o tym mówią księża bardzo często, ja sam o tym mówiłem. Teraz troszkę zacząłem się jakby zastanawiać, doświadczenie Boga, słuchajcie, doświadczenie Boga będzie w niebie, a to, że komuś się zrobiło ciepło na modlitwie, i że ktoś przeżył taki czy inny dar to został mu święty skrzydłem jakiegoś anioła. I to z tego z niższych chórów. A Pan Bóg, Trójca, nieskończony majestat, miłość wszechogarniająca, czym jest? Kto go doświadczył? Dobrze kiedyś powiedział mój profesor, ojciec Lefony od właśnie teologii religii, że gdyby na... Tam też jest dobrze się składa, że jest wiata tam taka... Na, na zewnątrz. Że gdyby była epifania Boga na tej wiacie, co tam jest, to byśmy tutaj, słuchajcie, bardzo szybko zeszli do poziomu dywanu. Byśmy tylko nawet krzyczeni, byśmy mogli, zachowali życie. Nie da się zobaczyć Boga i y, żyć. Nie? A doświadczenie Boga, bo takie, że Pana Boga ja złapię, jak takiego dżina, jak taką złotą rybkę, zabrę od jakichś moich uczuciach. Często ludzie są zdesperowani, bo na początku owszem, Bóg daje pocieszenia, Bóg daje takie łaski, które przyciągają człowieka do niego. Trochę na zasadzie, jak wiecie, w samych swoich, ten kot przeszedł z jednej strony na drugą, nie? Były spotki z mlekiem. I na początku człowiek niezainteresowany życiem duchowym, on dlatego pójdzie, bo Pan był tak tuli. On pójdzie za tym mlekiem i tam potem tam jeszcze był szurek, inne rzeczy, nie, ale, tam, nie? ale to na początku. Święty Paweł mówi: duchowe mleko, duchowym mlekiem, ale jest jeszcze pokarm stały. I co jest ważnym, ważną cechą życia duchowego, jest to, że my się nie możemy zatrzymywać na, na tym, co było na początku. Nie możemy się zatrzymywać na jakimś doświadczeniu Boga, któreśmy mieli i tego doświadczenia ciągle szukać to by była, że się kręczmy w kółko. Wiara, nadzieja, miłość. Wiara, która nie polega na oglądaniu. Jesteśmy z daleko od Boga. Idziemy w Jego kierunku. Będzie niebo, będzie zbawienie, ale to właśnie w niebie. A często mi się wydaje, że jest dużo w nas goryczy. Rozczarowanie też. Nawet to mamy wyrzucamy Wspólnotą. Z tego, że my byśmy chcieli już ogród Eden założyć w naszym przytomowym ogródku żeby Pan Bóg w porze Zefiru przechadzał się z nami i rozmawiał o tym i o tamtym. To jest też trochę pycha, z której trzeba uwolnić. Przez wieki księża tłumaczyli tak. Życie duchowe jest jak wchodzenie na wysoką górę. Teraz popatrzcie, dwóch nie wróciło. Nie, nie wiem dlaczego nie wrócili. To byli bardzo dobrze wyszkoleni Himalaiści, tak? Na pewno i oni mieli pokusę. I każdy, który jest w górach, ma popusę, żeby w sytuacji ekstremalnej zostać tam, gdzie jest, w tej bezpiecznej niszy, nie wychodzić na zabieje. I to jest pokusa niszcząca. Ona sprowadza śmierć. Bo człowiek, żeby żyć w górach, musi się poruszać. Albo w górę, albo, albo, albo, albo w dół, albo w górę. Nie może stać w miejscu, bo zamarznie. My często w życiu duchowym ulegamy tej pokusie. że zatrzymujemy się na jakimś jednym momencie, jednym, jednym punkcie. A Chrystus mówi tak. Troszcie się najpierw o Królestwo Boże i o Jego sprawiedliwość. O to, żeby Bóg panował, żeby Chrystus był królem w moim życiu. To jest cel. Po to tu jesteśmy. Żebym ja się nawrócił do Boga i Boga postawił na pierwszym miejscu wszystkich spraw w moim życiu. W każdych dobrych rekolekcjach, te są bardzo dobre, Powinna być jakaś medytacja o dwóch sztandarach, to co mówi święty Ignacy. Sztandar Boga, Chrystusa i sztandar diabła. Gdzie ja chcę służyć? Jeśli szukam tych rzeczy doczesnych, tego dobrostanu, może sensownie jest się pod drugi sztandar. Tylko, że ten drugi sztandar, jak nam opisuje święty Ignacy w ćwiczeniach duchowych, on jest zamknięty na górze, która jest z dymu i z płomieni. Czyli z czegoś nietrwałego, to jest rzeczywistość wirtualna. To wszystko, za czym gonią teraz ludzie, to nie istnieje, to jest Morgana. To, wokół czego się kręci świat, to jest pustka. A sztandar Chrystusa, którym jest krzyż, chociaż jest trudny, daje im zbawienie. I jest rzeczą, doświadczeniem wielu świętych, jest rzeczą yy, oczywistą i prawdziwą to, że często, kiedy my właśnie porzucamy nasze pragnienia, nasz egoizm, nasze y, chcę i muszę to mieć, kiedy zaczynamy się troszczyć o Boga i o Jego sprawiedliwość, Bóg daje nam inne rzeczy. Bóg prostuje y, nasze drogi. Oklepane tysiąc razy słyszeliście na kazaniu. Posłuchajcie jeszcze raz. Bóg jest na pierwszym miejscu. Wszystko jest na swoim miejscu. To jest dokładnie to, o co chodzi. Aby Chrystus Panował. I podczas tej wędrówki, tej wspinaczki, gdzie muszę iść ściągnąć górę, zaraz powiem, co się dzieje, kiedy my nie chcemy iść w górę, co jest tysiąc procent pewne, że jeśli nie miałeś czy nie miałaś jeszcze tej pokusy, żeby zostać albo się cofnąć, to ta pokusa będzie. Może już jesteś w tej pokusie. Więc podczas tej wspinaczki Chrystus też chce nas pocieszać, chce nas wspierać. W tych najtrudniejszych momentach to On nas podciągnie do góry. Nie zostawi nas. Nie ma możliwości, żeby idąc za Bogiem, pełniąc Jego wolę, żeby On nas zostawił. Mamy prawo, piękny tutaj, piękna Katecheza Olice Augustyna, prosić Chrystusa o pokój. Apostołom zamkniętym w wieczorniku, z obawy przed Żydami, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, którzy byli zalęknieni, przerażeni przyszłością, nich no przychodzi Chrystus i daje im swój pokój pomimo drzwi zamkniętych. I ojciec Augusty mówił to w konferencję, która nami zrobiła wielkie wrażenie, właśnie do ludzi, którzy robią terapię, którzy jeżdżą po rekolekcjach, szukają uzdrowienia. I mówi, to wszystko, co robicie, jest dobre, to jest potrzebne, żeby otrzymać pełny pokój, ale pokój serca, ten pierwszy pokój, możemy otrzymać od Chrystusa za darmo. Wszyscy, którzy go prosimy. I to też jest prawda, od daru łez, ważnym darem, standard pokoju, o który my za rzadko prosimy, łatwiej nam pomodlić się w konflikcie, będąc czy w jakiejś kłótni, o to, żeby Bóg kogoś nawrócił. A jak, jak często się modlimy o to, żeby Bóg uspokoił moje serce? Panie Jezu, pomimo drzwi zamkniętych mojej pychy, mojej głupoty, mojej arogancji, wejdź, przynieś swój pokój. Boga trzeba prosić o konkretne rzeczy. O łzy, o pokój serca. I znowu to nie jest y, święty spokój. To nie jest y, coś, w czym można się zatrzymać. To jest cały czas ma być rozwojowe. I Bóg y, tą łaskę da, ale też nie na zawsze. Miłość Boga jest wymagająca. Pan Bóg chce, abyśmy się rozwijali. Wierzę, że w tym leży nasze zbawienie, leży nasze ocalenie. On chce na nas do, Po prostu dobra. I bardzo wielkim ryzykiem jest taka stagnacja duchowa. Ja sobie odpuszczam że poprzez stany, znaczy na tych kilku rzeczach, co zrobiłem, z tym już niezłym katolikiem, lepszym od innych, mogę właśnie wymienić, tak jak ten faryzeum, że w koło jestem lepszy. Nic już nie muszę robić. Bardzo duża popusa. I ojcowie duchowni, czy też ojcowie pustyni, ludzie, którzy wychodzili właśnie na pustkowie, aby się modlić, aby też konkretnie przeżywać swoje nawrócenie, swoje chrześcijaństwo, oni mówili o tym, że to jest acedia. Oprócz tych siedmiu standardowych grzechów głównych, ukoronowaniem tych grzechów miała być acedia, duchowy smutek, duchowe lenistwo, że ja na pewnym etapie sobie odpuszczam. I tak naprawdę nikt się tyle nie, nam, nie namęczy w życiu, co leniuch. To jest życiowa prawda, tak jak powiedział Gandhi, że tylko moi sponsorzy wiedzą, ile kosztuje moje ubóstwo. Tak nie tylko ubóstwo jest kosztowne, ale lenistwo także jest męczące. To jest ta kolejna złuda diabła, który każe nam być pobłażliwymi dla siebie nie tam, gdzie trzeba. I to odpuszczenie sobie w życiu duchowym ma bardzo ciekawe właśnie konsekwencje. <śmiech> Papież Grzegorz Wielki je wylicza. I między innymi mówi, że takim cechom acerii, czyli człowieka, który się rozwijał duchowo, a w pewnym momencie sobie dał na wstrzymanie, troszkę tak właśnie parę rzeczy zostawił dla siebie, nie chciał ich zmieniać. Taki człowiek ma kilka cech. Na przykład złośliwość. Jest taki rodzaj złośliwości, której można doświadczyć tylko właśnie w, domu, w domach zakonnych, na plebami, ale tak już w wspólnocie świeckich katolików, nie? Taki, że potem człowiek od razu idzie się zapisać do takiego czy innego ruchu hodowców kotów. Ostałość też takie ryzyko. O spałość. Lepiej spać rano 10 minut dłużej niż się pomodlić. Po co wstać 10 minut? Po co się położyć 2 godziny wcześniej, spać, żeby rano przez pół godziny modlić się do Boga, skoro można dwie godziny oglądać głupie seriale w telewizji albo przełączać kanały? To jest recepta na udane życie duchowe. Wsadzać łeb do tej pralki właśnie, co cały naród jest w niej prany. Nie? Bardzo to jest, to i potem jest ospałość, wynikiem tego jest ospałość. Niezłomność przekonań. To jest ciekawa pokusa, że faktycznie ktoś jest takim Anonimowi alkoholizmu ją krwawiącym diakonem. Taki właśnie, my byśmy powiedzieli, że taki hardkorowy sycharek, prawda? Który nigdy nie złamie tej, tych ślubów. Nie? Nigdy. I tak jest, i tak jest, ale w ogóle nie, tylko, się, tylko się człowiek zastanawia, kiedy on kupi broń, kiedy pójdzie na pasterstwo osób żyjących w związkach niesakramentalnych. <śleszy> i wykończy pasterza, i tam ten problem się skończy, stwierdzanie nieważności tych innych rzeczy, nie? Niezłomność przekonań, bardzo ważne, nie? A nie jedna i trzeba mieć niezłomne przekonania, ale takie ucieczka, że ja nie pracuję nad sobą, tylko właśnie organizuję takie małe krucjaty w tą czy w drugą stronę, żeby udowadniać coś sobie innym. Także obłuda to typowo katolicka właśnie wada. Nie wiem, czy trzeba to komentować. Każdy dozna swojego doświadczenia. Każdy mówi o sobie się teraz nie tym powiecie. Tak? No ja znam. Niecierpliwość. O, to jest też ciekawe właśnie, nie? Człowiek na początku życia duchowego, trochę tak poznający Pana Boga, hmm, myślę, że łatwiej mu posiedzieć właśnie w kolejce, pomyśleć, że to też jakaś kara do mojej grzechy, nie? Natomiast jeśli się zatrzymam w życiu duchowym, to od razu będzie odczuwalne dla Jego otoczenia. To jest od razu odczuwalne. Niezdolność do skupienia uwagi. Modlitwa polega na skupieniu. Jeśli rozmieniam moją uwagę na drobne, nie będę się modlił, nie spotkam się z Panem Bogiem, nie będę musiał nic robić w moim życiu duchowym. Proste. Będę tam, gdzie jestem, w tej mojej ciepłej niszy, gdzie już troszkę mi Pan Bóg pouzdrawiał, trochę mi dał, trochę mi syfar dał, trochę mi to i to nie wystarczy. Jakoś tam się przeczołgam. A ufając, nie skończone Boże miłosiernie, to może nawet jakoś tam po tysiąc lat czysta trafię do nieba, nie? Oczywiście mi tego nie nazywamy w swojej głowie po imieniu, ale to tak wygląda. Niezdolność do skupienia uwagi i ciekawość. O to jest bardzo ciekawe. Ciekawość. Właśnie. Mm. Nie będę pracował nad sobą, ale kupię miesięcznik, egzorcysta. Nie. człowiek z doktoratem analizuje wybuch atomowy i doszukuje się świętego Jana, Matki Bożej krzyża jest cały artykuł świat się, śmieje. świat się śmieje i potem katolicy mówią a ten egzorcysta to powiedział a diabeł pod przysięgą mówił, że takie i takie rzeczy były, co powiedział papież kogo to ciekawi, ważne, że wiem, jakie ciastko lubił nie, a co powiedział egzorcysta, to diabeł powiedział na egzorcyzmie. Teraz to takie jest: jeździmy po stałym szacunkiem, słuchajcie dla egzorcystów, z stałym szacunkiem, nawet dla diabła, który jest, owszem, ale to co ja zawsze powtarzam w pławach. W pławach jest jeden diabeł, który siedzi na kominie na azotach i pokazuje palcem tylko, tak? Tyle. Więcej diabełów nie ma niż szero. Ludzie idą za swoimi sercami pełnymi nieprawości, łącznie ze mną, i robią swoje. Diabeł musi ludzi świętych. Kusił Mojżesza, kusił Pana Jezusa. My sami starczymy, żeby sobie wiedzę zrobić w życiu. Diabeł z rzadka zagląda, tylko żeby, tak jak mówimy, właśnie miał jakieś niewymagającą roślinkę, która nie wymaga za bardzo starań. To jest najlepsze lekarstwo na, na diabła, na pokusę. Pokora. Pokora. Ojcowie pustyni nieraz tak byli bardzo napastowani, przez diabła to mówili. Tyle diabłów na takiego mnicha jak ja? Czy wyście diabł zgłupiały? Dzisiaj to było Albo przychodzi właśnie Archanioł Gabriel, może do kogoś też tutaj przychodzi, nie oczywiście się obrażeni, bo może naprawdę do kogoś przychodzi Archanioł Gabriel, ale przychodzi Archanioł Gabriel do Ojca Pustyni, nie? A on się śmieje i mówi pomyliłeś się, słuchaj, ja nie jestem świętym Ojcem Pustyni, tam mieszkają święci święcie Ojcowej Pustyni. I diabł już się denerwuje, nie? bo został zdemaskowany. Właśnie ciekawość, życie różnymi nadprzyrodzonymi rzeczami, badanie, co spadło w Rosji, co się pokazało w Afryce, to, takie. To, to, to, Nie, zupełnie to jest niepotrzebne, to w życiu duchowym nie ma znaczenia. Nie znaczy to, że nie mamy badać swojej wiary, poznawać jej jak najbardziej, ale zacznijmy od katechizmu. A potem czytajmy gazetę o diabłach. I co jest najbardziej ciekawe w tej diagnozie świętego Grzegorza, która jest jeszcze dłuższa, nie będę jej cały tak jakby przedstawiał, to że kilkanaście stuleci później do tego samego wniosku doszedł filozof Heidegger. Ale on się nie zastanawiał nad acetmią, on się zastanawiał nad życiem codziennym człowieka w XX wieku. I przypisał te same rzeczy, które święty Grzegorz przypisał człowiekowi będącemu pacerni. O czym to świadczy? że świat, w którym żyjemy, jest chory na acelię, na smutek duchowy. Europa porzuciła sztandary krzyża, porzuciła misję ewangelizowania narodów, dawania świadectwa o Chrystusie. I co ludzie zostali z niczym. My w tym świecie żyjemy. Ja jestem głęboko przekonany, że Chrystus i Ewangelia nie jest jakaś opcja dla świata, którą świat może przyjąć, ale może jej nie przyjąć. To jest jedyna szansa. To jest jedyna szansa. Dla nas Chrystus to nie jest jakaś opcja, którą możemy przyjąć bo trzymać odrzucić. Chrystus nie jest tak wizytorem który chodzi po naszym właśnie domu, i <coughs> proponuje nam zestaw, jakichś naczyń, które możemy kupić, albo możemy nie kupić. On mówi o zbawieniu. Mówi też o potępieniu. To są bardzo poważne rzeczy. To jest jedyny ratunek, Jednym z takich dzieł życia Ojca Świętego Benedykta XVI jeszcze jako kardynała, z nim wiera była ta deklaracja dominus Jezus. Jezus jest Panem, On jest Zbawicielem świata. Jest też moim jedynym Zbawicielem. W tym wszystkim jest jeszcze jeden aspekt. Wprowadzeniu życia duchowego. Hmm. Czy w y, słuszności, tak obramej drogi, Jeden. że ja na pierwszym miejscu stawiam moją relację z Bogiem, moją pracę nad sobą, moją modlitwę. Gdzie ja też modlitwę nie czynię powiedzmy jakąś ucieczką, że faktycznie y, więcej siedzę w kościele niż, niż w domu, bo każdy się ma modlić pobożnie, to znaczy według swojej miary. Tak? I są nawet takie małżeństwa, gdzie y, problem się zrodził z tego, że jedna strona chciała narzucić rygor zakonny, a, a druga nie chciała. Teraz kto jest tak naprawdę winny? No właśnie ta niespełniona zakonnica, ten niespełniony ksiądz. Natomiast modli się według swojej miary, ale z, taką właśnie, z takim przekonaniem, że to, co robię, ja dla Boga, to moje pójście za Chrystusem jest ważne. Ta praca wewnętrzna jest czymś, czego nie można usłyszeć. bo diabeł będzie robił wszystko, żeby nas z tej drogi zepnąć z drogi kroków, z drogi odpowiedzialnej pracy nad sobą. I tak naprawdę ten świat, który ma bardzo wiele problemów, który ma zacząć mieć problemy z rzeczami podstawowymi, świat, który na przykład zjawiskiem coraz powszechniejszym jest molestowanie seksualne dzieci. Co Pan Jezus powiedział, że lepiej jest sobie przywiązać kamień młyński i rzucić się w morze, niż takie rzeczy robić. A to się rozwija. Nie tylko patrzeć, jak będą to legalizować. Teraz w tym świecie yy, Codziennie media, dziennik konfrontuje nas z głodnymi dziećmi w Afryce. Konfrontują nas z ludźmi w Korei Północnej. Mówią o tym i o tamtym. O odpowiedzialności za cały świat. I są ludzie, którzy oddadzą życie za jakąś ideę ochrony, żeby dzięki Bogu jakby to byli ludzie, ale często właśnie od ochrony wielorybów. Nawet całe zgromadzenia zakonne. Były siostry Misjonarki najdroższej krwi Chrystusa bodajże w Holandii, zmieniły charyzmat, miały adorację wynagradzającą. A teraz pikietują na rzecz ochrony wielorybów. Nie? Zmienił się charyzmat zgromadzenia. One tak mówią. Kiedyś były w Habitach, teraz są takie wesołe, starsze panie. Z wielorybami wychowanymi na asfeterkach. To nie jest fikcja, to jest rzeczywistość. Tak się można wyrodzić. I teraz bardzo łatwo jest zapomnieć o odpowiedzialności za swoje dzieci, swojego męża, swoją żonę, za, swój, za, za moje podwórko, za siebie w końcu, tak najpierw, i wziąć się za troskę o świat. Panie Boże, jak to jest, że takie rzeczy się dzieją na świecie? I tutaj diabeł nas też kusi do ateizmu, bo oskarża Boga. Boga, który jest niewinny, który zła nie chciał. diabeł jest tak bezczelny, że w XX wieku oskarża Boga, że Bóg zbudował obozy koncentracyjne. Że Bóg. Na wszystkie zło o na świecie, tak nie jest. Bóg jest niewinny. Jest barankiem. Łagodnym, złosiernym, pokornym, cichym. I my też musimy znać umiar w korzystaniu z mediów, żeby, żebyśmy przypadkiem nie zaczęli ulegać tej pokusie właśnie, jaką miał święty Antoni. Ta jego słynna modlitwa na początku życia duchowego, on poszedł na pustynię. I to jego wrażliwe serce po prostu aż zadrżało i zaczął się modlić do Boga. Panie Boże, w tym świecie występny triumfuje, biedny jest w udręce, w tym świecie y, niesprawiedliwy jest pogardzany, zbity, Rzeźnicy triumfują, klęski nawiedzają świat, trzęsienie ziemi, całe miasto wróciło w pył i imieniu Antoni wszystko, tak jakby po prostu robił dziennik telewizyjny, I co Ty na to wszystko powiesz, Panie Boże? Ja Pan Bóg świętemu Antoniemu, pustelnikowi, mówi. Antoni, to są wielkie rzeczy, które się przerastają. Zajmij się swoją modlitwą, swoim postem. Nie? I słuchajcie, to, że Antoni posłuchał Boga, zajął się sobą, zmieniło świat. To był wielki impuls duchowy. I dlatego diabeł zrobił wszystko, abyśmy nie wzięli się poważnie za modlitwę, bo rozumie, że świat można zmienić tylko poprzez to, że się jeden człowiek nawróci. I jakby święty Franciszek swoją energię poświęcił na nawracanie ludzi, a nie na nawracanie siebie, tym nigdy nie zrobił. A tak ten baloncy się Kościół, on podźwignął niesamowitą mocą. I w nas też jest wielki potencjał, Bóg bardzo dużo dobrego może zrobić też przez nas. Ale tylko jeśli nie będziemy działaczami, a zawsze będziemy wracać do źródeł, do źródeł życia duchowego. Być może ktoś się czuje przytłoczony tymi zagrożeniami, o których mówiłem. Taką sytuację miał też święta Antoni Pustelni, usiadł na ziemi i płakał, bo zobaczył wszystkie sidła i przyjaciela. I pyta się Boga, kto da radę temu, kto te wszystkie sidła ominie, to jest niemożliwe. Pan i powiedział pokora, Antoni, pokora. To samo powiedziała Teresa od Jezusa. Pokora jest jak dama na szachownicy. Ona ma największe szanse, żeby, żeby zaszachować króla. Bóg jest bezbronny wobec naszej pokory. Więc jeśli dzisiaj czujemy się właśnie w niskości przed Bogiem, w takim upokorzeniu, to dobrze. To jest nasze miejsce modlitwy. Tu prośbę Boga o łaskę. Nie od razu o łaskę wielkiego się nawrócenia, jakieś jakiś żeby ale żebym Panie Boże zaczął chociaż trochę, lepiej się modlić. Żebym w się wcześniej spać, rano wstał za cudzienną modlitwy. Proste, kompletne rzeczy. Zróbmy miejsce Bogu w naszym życiu. Postawmy go na pierwszym miejscu, a On też inne rzeczy poustawi. Na końcu, tak optymistycznie, bo i pogoda temu sprzyja, Mówię dłużej, niż chciałem. Ta historia, którą dobrze znacie, o doskonałej radości. Święty Franciszek właśnie taką pogodę, jak dziś, we Włoszech, szedł pod górę do klasztoru swoich braci Franciszkanów. I pyta się właśnie brata Leona. Bracie Leony, czy wiesz, czym jest doskonała radość? Brat Leon, no... Franciszku, no chyba gdyby nasz zakon rozszerzył się na całą Europę i gdybyśmy nad papieża mieli z naszego zakonu, to była doskonała radość. Mówi, nie, to nie jest doskonała radość. Idą dalej. No i kolejny pytanie. Bracie Leonie. Tak, czy wiesz, czym jest doskonała radość? No Franciszku, a gdybyśmy wszystkich księżyna wrócili na zakon franciszkański i porzuciliby swoje dobytki i swoje drogie samochody, inne rzeczy zeszliby Franciszkanami, to była doskonała radość. A gdyby nawet yy, Chińczyków nam się udało nawrócić na yy, chrześcijaństwo, czy to z... Nie, będziesz jak jest rozczarowana idzie dalej. Bracie Leonie, tak? Czy... Nie, nie wiem. No to ja Ci powiem. Gdybyśmy doszli na górę tego klasztoru i zapukali do jego bramki w imię Chrystusa poprosili, aby nas opuszczono, a brat za czas i no, by powiedział, że nie ma miejsca dla buczęgów, Gdybyśmy znowu to zrobili, a On wziąłby ten Jego kija i z strasznymi psami i stłukł nas i wydarzył śnieg i kopał nas całą drogę na sam dół. I gdybyśmy po tym wszystkim mieli w sercu radość i dziękowali Panu Bogu, to będzie doskonała radość. <todgłosy> Mam nadzieję, że ta konferencja nie była tą właśnie tym, ten, tym kijem i tym psami, bo nie cała. Natomiast y, życzę właśnie tego, żebyśmy liczył tego wszystkiego, zachowali y, taki duchowy uśmiech, że Pan Bóg jest dobry, nas nie opuści. Amen. Amen.